Ewangelia Jana rozdział dwudziesty A pierwszego dnia po sabacie Maria Magdalena przyszła rano do grobu, gdy jeszcze było ciemno i ujrzała kamień odwalony od grobu. I bierzała, a przyszła do Szymona Piotra i do onego drugiego ucznia, którego miłował Jezus i rzekła im – Wzięli Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położyli. Wtedy wyszedł Piotr i on drugi uczeń, a szli do grobu. I bierzeli obaj z połem, ale on drugi uczeń wyścignął Piotra i pierwej przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, wszakże tam nie wszedł. Przyszedł też i Szymon Piotr, idąc za nim, i wszedł w grób, i ujrzał prześcieradła leżące i chustkę, która była na głowie jego, nie z prześcieradłami położoną, ale z osobna na jednym miejscu zwiniętą. Potem wszedł i on drugi uczeń, który był pierwej, przyszedł do grobu i ujrzał, a uwierzył. Albowiem jeszcze nie zrozumieli pisma, iż miał wstać. I odeszli zaś oni uczniowie do domu. Ale Maria stała u grobu, na dworze płacząc, a gdy płakała, nachyliła się w grób. I ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, tam, gdzie było położone ciało Jezusowe. Którzy jej rzekli, niewiasto, czemu płaczesz? Rzekła im, iż wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A to rzekłszy, obróciła się nazad i ujrzała Jezusa stojącego, lecz nie wiedziała, iż Jezus był. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona mając, iż był ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśliś go Ty wziął, powiedz mi, gdzieś go położył, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario która, obróciwszy się, rzekła mu, rabuni, co się wykłada nauczycielu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego i do Boga mego i Boga waszego. Wtedy przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że widziała Pana a że jej to powiedział, a gdy był wieczór dnia onego pierwszego po sabacie, a drzwi były zamknięte, gdzie byli uczniowie zgromadzeni dla bojaźni żydowskiej, przyszedł Jezus i stanął w pośrodku nich i rzekł im, pokój wam. A to rzekszy pokazał im ręce i bok swój, a uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. Rzekł im za się Jezus, pokój wam. Jako mię posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. A to rzekł, tchnął na nie i rzekł im, weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden ze dwunastu, którego zowią Dydymus nie był z nimi, gdy był przyszedł Jezus. I rzekli mu drudzy uczniowie, Widzieliśmy Pana. Ale im on rzekł, Jeśli nie ujrzę w ręku Jego znaków gwoździ, a nie włożę palca mego w znaki gwoździ, a nie włożę ręki mojej w boki Jego, nie uwierzę. A po ośm dniach byli zasię uczniowie Jego w domu, i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy były drzwi zamknięte i stanął w pośrodku nich i rzekł Pokój wam. Potem rzekł Tomaszowi Włóż sam palec twój, a oglądaj ręce moje i ściągnij rękę twoją i włóż ją w bok mój, a nie bądź niewiernym, ale wiernym. Wtedy odpowiedział Tomasz i rzekł mu Panie mój i Boże mój! Rzekł mój Jezus, żeś mnie ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wieluć i innych cudów uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są napisane w tych księgach, ale te są napisane, abyście wywierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, ażebyście wierząc, żywot mieli w imieniu Jego.